Polityka niszczenia węzłów organizacji społecznych tam, gdzie ta organizacja jest nierosyjska, przy tamowaniu jej rozwoju na gruncie rdzennie rosyjskim, była stałym systemem i niem pozostała. Budzenie antagonizmów, sianie nieufności wzajemnej, wyzyskiwanie najciemniejszych instynktów w celu osiągnięcia tego, żeby pokłócone żywioły jedynie w rządzie mogły szukać oparcia. Nie przestało być po dziś dzień praktyką władz rządowych. Jedną z najświeższych ilustracji w tym względzie stanowi zachowanie się organów policyjnych. Jednakowe w różnych okolicach Królestwa Polskiego od czasu rozwiązania drugiej dumy. Przeliczając się co do łatwowierności włościan polskich, Opowiadają im one, iż rząd rozpędził dumę, bo panowie nie chcieli w niej nic dla włościan zrobić. W ten sposób organy rządu pracują nad przygotowaniem gruntu dla socjalizmu, z którym wolą mieć do czynienia niż z dążeniami narodowymi polskimi z czym wyraźnie się nieraz wypowiadają przedstawiciele władz wyższych w kraju. Rezultat tego systemu rządów, który z całą słusznością można nazwać antyspołecznym, który władzę rządu na anarchii w społeczeństwie i na pochodzącej stąd jego bezwładności opiera, jest ten, że naród rosyjski o wiele mniej jest społeczeństwem niż inne w Europie narody. Mniej ma on o wiele struktury wewnętrznej, zarówno w jego instytucjach, jak w jego instynktach. Bardzo mało pozostało z przeszłości tego, co ze zbiorowiska ludzkiego tworzy jedną spójną całość. Nie ma on wyraźnie zróżnicowanych warstw społecznych, co często w Rosji uważane jest za jego wyższość, za rys daleko posuniętego demokratyzmu. Nie ma tradycyjnie utrwalonych wzajemnych uzależnień społecznych. Jest jedna tylko zależność. Zależność przymusowa od rządu. Naród rosyjski posiada niesłychanie mało konserwatyzmu, mało oddziedziczonych poglądów na sprawy życia społecznego. Z pogardą patrzy na przesądy zachodniej Europy, które jednak stanowią silną podstawę bytu społecznego. W żadnym momencie swej historii nie miał on jednej silnej warstwy społecznej, która by mogła rościć sobie prawo do przewodnictwa. Stąd w trudnych chwilach walki o władzę ani rząd, ani opozycja przeciw niemu nie znajduje jednego dość silnego żywiołu społecznego, który by im dał pewne oparcie. Jednostka w Rosji jest względnie niezależną od społeczeństwa, od jego poglądów i wierzeń, od tego, co można nazwać dziedzictwem doświadczenia pokoleń. Dążenia swoje wyprowadza ona z czysto racjonalistycznych założeń i dlatego nigdy nie wiadomo, gdzie jest kres tych dążeń. Społeczeństwo zaś jest tu, w o wiele większej mierze zbiorem jednostek niż społeczeństwa zachodnie, w których występują warstwy historyczne ze swymi instynktami i pojęciami tradycyjnymi oraz grupy społeczne związane z stałymi interesami. Gdy walki polityczne w Europie są walkami tych stałych, powolnych ewolucji ulegających pojęć interesów, w Rosji stoją te czynniki na drugim planie, a na pierwszy występują Oderwane, racjonalistycznie uzasadniane pryncypia i dążenia do władzy jednostek i organizacji oraz przemijające nastroje mas. Ponieważ społeczeństwo ma mniej wewnętrznych organizacji, odgrywa tu o wiele większą rolę psychologia tłumu, na której zmuszone jest opierać widoki swoje zarówno rząd, jak i jego przeciwnicy. Idzie o to, żeby wywołać nastrój przeważający i skorzystać z niego dla powalenia przeciwnika, zanim nastrój minie. Nastroje te wystarczają do tego, żeby przy ich pomocy uderzać w przeciwnika, ale z natury rzeczy, jako przemijające szybko, nie mogą służyć za trwałą podstawę danego stanu rzeczy. Ide opanowujące kolejno naród rosyjski Zmieniają się jak w kalejdoskopie. W ciągu ostatnich trzydziestu lat widzimy, jak z kolei po sobie następują ruchy ekspansywne. Panslawizm oswobadzający, panslawizm pochłaniający, czyli panrusycyzm, nacjonalizm antygermański, azjatyzm. Potem następuje zwrot na wewnątrz opozycja przeciw oligarchii biurokratycznej, konstytucjonalizm, wreszcie idea obalenia rządu, następnie zbawienie Rosji od rewolucji i nowa fala szowinizmu. Co jutro przyjdzie? I czy ten nastrój, który jutro opanuje naród, będzie oparciem dla rządu? czy dla jego przeciwników. O wiele gorzej rzecz się ma z prowincjami nierosyjskimi, w których polityce rządowej udało się rozbić istniejącą organizację społeczną, rozerwać węzły nawiązane przez stulecia. Tam już właściwie nie ma społeczeństwa, jest tylko zdezorganizowana masa ludności, zanarchizowana w swych wierzeniach, pojęciach, aspiracjach. Obraz takiej anarchii przedstawiają kraje zabrane, Litwa i Ruś, gdzie walka z polonizmem i katolicyzmem, prowadzona przez organy rządu i duchowieństwo prawosławne, pracująca nad rozpętaniem w tamtejszym ciemnym ludzie najniższych instynktów, budząca wszelkimi środkami nienawiści wyznaniowe, plemienne, i klasowe wytworzyła taki stan rzeczy, że jedynym ratunkiem tego kraju od ostatecznej anarchii jest bierność masy ludowej. Ale nad wydobyciem tego ludu z jego bierności gorliwie pracują z jednej strony żywioły rewolucyjne, z drugiej prawdziwie rosyjskie. Gdy go zdołają kiedyś naprawdę poruszyć, Okaże się, iż rząd, dezorganizując ten kraj, nie dla siebie pracował. Azjatycki pierwiastek w państwowości rosyjskiej, najcharakterystyczniejszy wyraz znajdował w stosunku rządu do swych przeciwników. Rząd, utożsamiając siebie z państwem, każdego swego przeciwnika, w najłagodniejszy sposób wyrażającego swą opozycję, i nawet takiego, którego zaledwie podejrzewać było można o opozycyjny sposób myślenia, traktował zawsze jako wewnętrznego wroga państwa. Zasadą rządu było zniszczyć każdego przeciwnika. Banalną rzeczą byłoby opowiadać tu, za jakie przewinienia i jakim prześladowaniom ulegali nielojalni poddani rosyjscy, to jest nie zgadzający się z panującym systemem rządów. To są rzeczy powszechnie znane. Jakkolwiek manifest październikowy zmienił prawnie ten stosunek, to jednak duch pozostał. W enuncjacjach oficjalnych ciągle mieszają się pojęcia przeciwnika rządu i wroga państwa, a wprowadzona w życie zasada legalizacji stronnictw i prześladowanie stronnictw niezalegalizowanych nie jest niczym innym, jak przyznaniem rządowi prawa usuwania sobie z drogi kulturalnej legalnymi środkami działającej opozycji. Przeciwnik rządu, pragnący walczyć z nim środkami kulturalnymi, czuł zawsze, że jest bezsilny, że najmniejszy przejaw opozycji spotka się z brutalną represją. Albo ulegał, Albo stawał się zwolennikiem równie brutalnych środków walki z rządem. W szeregach rewolucji rosyjskiej znalazło się mnóstwo ludzi, którzy byli zesłani na Sybir za jedno przemówienie antyrządowe, za błahy konflikt z władzą, za teoretyczną propagandę kierunków niedozwolonych. Czasami za posiadanie pakietu niecenzuralnych książek, a którzy z Sybiru, wracali terrorystami. Nie chcąc składać broni w walce, chwytali się środków rozpaczliwych. Rząd postawił sobie za cel zniszczyć każdego swego przeciwnika. Przeciwnik rządu po dłuższej lub krótszej ewolucji dochodził do tego, że jedynym jego celem stało się zniszczyć rząd. To dążenie do wzajemnego zniszczenia ta nieubłagana, nieznająca przebaczenia nienawiść z obu stron stała się głównym rysem walki między rządem a jego przeciwnikami. I taką ta walka po dziś dzień pozostała.